What the hell? Bioruny oraz deszcze na Żoli Dworze cygański ciągle tęskni za Boim Płyć słuchałem zamiast stawiać się na lekcje na Woli Słaby uczyń ale po dekadzie jestem na swoim Weszło epek, ponad 10 patoli Między nami spoko, weszło drugie miejsce na Olis Mam ambicje powodzenia, jak mi zechcesz zabronić W trakcie picia rosną pragnienia, ja się ledwie napoju Panie Romanie, niech pan leje napoje Bo już minęły czasy grania za te 600 na dwoje Piękna nuda mnie pochłania, tak jak wejście na stroje Pora zacząć cumowanie bo na mieście mam projekt Mam 26 lat i się czuję staro Już nie palę, bo mnie zawsze płuca kują rano Jest już północ, także usiądź, zostań u mnie na noc Biodra kręcą się jak czarny woski, przejmują salon Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon Biodra kręcą się jak wosk, biodra, kręca się jak wosk Biodra kręcą się jak woski wosk. wosk. wosk przejmują salon. Biodra kręcą się jak Jestem głosem pokolenia, które nie ma nic do powiedzenia Mimo to relacjonuję wszystko, wszystkie posiedzenia Każde wyjście, kino, szybkie piwo, jeszcze szybszą miłość Za to szybką zbitą krążą, oczy jak po osi ziemia Roskosz dla wątroby i dla podniepienia Ciężko staram się, by robić wszystko od cenia. Gdy ktoś stara się, to go wyzywam od jelenia Z jednej strony ciągle jestem wszędzie, z drugiej wciąż mnie nie ma Agrykola, młody fan, woła do mnie siema Starza się to pierwszy raz, odkąd chodzę biegać We wzruszeniu zgarniam grzywę, bo chcę fotę siekać Pyta kiedy płyta, sklejam pionę, mówi. Proszę czekać, korzystając z tej okazji podziękuję fanom. To dla was siedzę nocą i modyfikuję kanon. Piórogania po note się wykonuje slalom, słowa kręcą się jak woski, przejmują salon, słowa kręcą się jak woski, przejmują salon, słowa kręcą się jak wosk, słowa kręcą się jak wosk, słowa kręcą się jak woski, przejmują salon. Jak... Kiedyś skromne publiczności, teraz dosyć liczne. Sto koncertów, ale nie chcę dzisiaj o nich myśleć. Trzeźwa głowa, ale słowa wiecznie oniryczne. Ktoś wywołał mnie, bym pisał teksty polityczne. Nie, dziękuję. Wolę pisać o sobie, wolę pisać o ludziach, wolę pisać o tobie. Gdy odejdą wszyscy fani, wtedy znikam dosłownie na krótką chwilę, potem wracam, żeby pisać ponownie. Pracocholik nieustannie się stresuje labą Atakują mnie koszmary, ja jeszcze czuję jawą Studio na dziewiątą rano, znowu pluje kawał. A co to jest? Zabit, chyba czuję zawał Nie pytasz jak nam idzie, wiesz, że tu nutę nagrano. Czekasz już w domu, ale wiesz, że ja wrócę tam rano Nadzajut wracam, nie chcesz gadać, chcesz muzykę samą. Biodra kręcą się jak czarne woski, przejmują salon Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon. Piodra kręcusi się jak wosk, Piodra kręcą się jak wosk, wosk, wosk, wosk Piodra, się jak woski przejmują salon, wosk, wosk, wosk, Piodra, kręcą się jak wosk, się jak wosk, jak wosk, wosk.